W ramach tych rekolekcji dla rodzin przyszła kolej na pewien specyficzny temat. O roli osób starszych dla, roli, dla świata, dla przyszłości rodziny, dla ratowania małżeństw. Tak, bo żyjemy w świecie, w którym którego przyszłość jest zagrożona. Wszyscy znamy to powiedzenie Jana Pawła II, to zdanie... Przyszłość świata idzie przez rodzinę. I to jest niekwestionowane. Tak na pewno jest. Jeżeli zniszczą nam rodzinę, albo jeżeli my zniszczymy rodzinę, to świat nie ma przyszłości. Nie będzie dzieci, a na pewno nie będzie dobrze wychowanych dzieci. A więc świat ulegnie zniszczeniu. Ale przyszłość rodziny, warto się wmyślić dalej w ten temat. Przyszłość świata idzie przez rodziny, a przyszłość rodziny... Na pewno przez przyszłość małżeństwa, trwałości wspólnoty małżeńskiej. Widzimy, co się dzisiaj dzieje, jaka lawina rozwodów. Zresztą są siły, które bardzo mocno na to pracują. O tym wspominałem pierwszego dnia. A więc przyszłość rodziny zależy od przyszłości małżeństwa. I najważniejsze, co możemy w rodzinie zrobić dla rodzin, dla naszych dzieci również, to budować więź małżeńską, bo to jest dzieciom najpotrzebniejsze. Nie miłość tatusia, do dzieci, nie miłość mamusi do dzieci, tylko dla dzieci naprawdę najważniejsza jest miłość pomiędzy rodzicami. To dla nich jest punktem jakimś oparcia, to jest dla nich nadzieją, to jest dla nich poczuciem bezpieczeństwa to daje. Jaką rolę mogą odegrać osoby starsze w budowaniu więzi małżeńskiej ludzi młodych? Ludzi, którzy dopiero wchodzą w małżeństwo. Oczywiście mają własną rolę do odegrania, bo do końca życia muszą dawać świadectwo wiernej, dozgonnej miłości. Nawet jest ona bardzo trudna. To świadectwo, tego świadectwa domagają się od nas nasze dzieci. I to nie jest tak, jak czasem mówią mi ludzie w poradni, że no my, proszę pana, jesteśmy kulturalni, my nie chcemy dzieci krzywdzić. Dopiero jak dzieci wyjdą z domu, to my się kulturalnie, bez włóczenia po sądach, rozwiedziemy za porozumieniem stron i będziemy sobie żyć dalej. Gdyby oni się rozwiedli na łożu śmierci, to świat wartości, który przekazali dzieciom, legnie w gruzach. Te Dzieci może zwąpią w ogóle w możliwość trwałego małżeństwa. może I dlatego częściowo ich małżeństwa się rozlecą. Zresztą tak się często dzieje, że o rozwodzie w małżeństwie najczęściej mówi strona, która przeżyła rozwód, rozwód własnych rodziców albo w bliskiej rodzinie. coraz mniej już jest rodzin niedotkniętych tragedią rozwoju. Ludzie czasem mówią, że my się rozwiedziemy, ale tak bez szkody dla dzieci. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Pamiętam niedawno. Historia prawdziwa. Po rozwodzie tata spotyka się z dwunastoletnią Kasią. Dwunastoletnim dzieckiem. Przynosi kolejne prezenty, no bo chce być dobrym tatusiem, chce wygrać z mamusią, więc drogie prezenty przynosi i wygłasza zdanie do Kasi, Kasiu, ale przez najważniejsze, że tatuś cię kocha. A Kasia mówi, nie chcę, żebyś mnie kochał. Chcę, żebyś kochał mamusie. Dzieci są nieraz mądrzejsze od nas. Ale przejdźmy do tego wolnego tematu o roli starszych do, dla do wpływania na małżeństwo ich dzieci roli teściów roli dziadków jednocześnie bo to chodzi również o wnuki i może zacznę od przykładu sprzed bardzo wielu lat z 40 lat temu chłopak wychowywany w rodzinie samotnie bez ojca w tym wypadku nie było tam żadnej winy ojciec po prostu zmarł gdy chłopak miał 8 lat Zauważmy przy okazji, że jak ojciec umrze, to do końca życia może być bohaterem dla dzieci. Może być wzorcem, może być punktem odniesienia. Jeżeli ojciec pójdzie do innej kobiety, nie może być wzorcem. Dramatyczne zdanie, ale lepiej dla wychowania dzieci jest jak tata umrze, niż zdradzi żonę i od niej odejść. I te pomysły, żeby, żeby się rozwieść kulturalnie, nie w dzieci, absurdalne. Nie wolno nawet takiej myśli dopuszczać. Nie ma takiej możliwości, powtarzam. I teraz w tamtym wypadku chłopak wychowywał się... No, mama go wychowywała sama, pozostała samotna i dwie starsze, o dobrych kilka lat starsze siostry też jakoś tam udział w wychowaniu miały. No i chłopak dość wcześnie zakochał się, zakochał się bez opamiętania w osobie, która no Ani tym siostrom nie odpowiadała, ani tej matce. To nie to, że że musi się podobać, ale no, była rzeczywiście trochę, jak to się mówi, z innej gliny ulepiona, w innym kręgu wartości wychowana. Także siostry próbowały braciszkowi wyperswadować, ale nie, on się, jak to jest, jak zakochany, to jak ćma do, do ognia. Ożenił się. I w tym momencie koniec. Siostry najlepsze bratowe, Mama, najlepsza teściowa, zaakceptowali tą dziewczynę w pełni. Ale może jest to trudno od samego początku. Pobrali się latem i kilka miesięcy później rozegrała się taka scena. Mama mieszkała na parterze w kamienicy takiej miejskiej, gdzie jest wejściu od podwórza. I właśnie od podwórza do okna zapukał synek. I to była taka sceneria zimowa, tuż przed Bożym Narodzeniem. Padał deszcz ze śniegiem, ciemno, chlapa. Prawie że taki film można by z tego zrobić. Synek puka do okna matki, mama uchyla okno, pyta, co się stało. Mamo, odszedłem od żony. Wpuść mnie. Mama nie otworzyła drzwi. Wracaj do żony, tam jest twoje miejsce. I zamknęła mu okno przed nosem. Chłopak pokręcił się parę godzin po mieście, po czym wrócił do żony. Są małżeństwem już ponad 40 lat. Wychowali uczciwie trójkę dzieci. To nie jest małżeństwo łatwe. Ale są, trwają, dzieci uczciwie, na przyzwoitych ludzi wychowali. Gdyby wtedy mamusia otworzyła drzwi i powiedziała tak syneczku zawsze ci mówiłem, że ta baba jest straszna chodź mamusia, się cię nie, przecież jej uczucia to podpowiadały nie wolno dla dobra dziecka dla dobra długofalowego, również tego wiecznego nie wolno w tym momencie przytulić do serca i pogłaskać prawda? inny przykład, może jeszcze bardziej drastyczny kapłan odszedł z kapłaństwa, dorosły już kapłan, dorosły w sensie po kilkudziesięciu już latach kapłaństwa, wtedy jest to prawie pięćdziesięcioletni mężczyzna. Zaczęło się od tego, że jakąś kobietę pocieszał w autentycznych troskach, a potem no gdzieś się w tym zagubił no, i, i rzeczywiście odszedł do kobiety. Zresztą zauważmy, że te odejścia i z małżeństwa, i z kapłaństwa zwykle są z nieopanowania własnego. Gdzieś tam jakieś pobudzenia seksualne zadziałają. Świat zresztą robi wszystko, żeby to działało. Podpuszcza nas, pobudza na najróżniejsze sposoby. No rzeczywiście pogubił się. Od Czeska Państwa zamieszkał z tamtą kobietą na drugim końcu Polski. Tata odnalazł, odnalazł adres. Ponad siedemdziesięcioletni mężczyzna. Pojechał na to miejsce. W bloku, w którym zamieszkali. Położył się na klatce schodowej pod drzwiami. I powiedział: Ja tutaj zdechnę. Ja się stąd nie ruszę. Co zrobił syn? Wrócił, zostawił kobietę, wrócił do kapłaństwa. Jest dobrym, gorliwym kapłanem. Nie wolno przyzwalać na zło. Nawet uczuć, które się coś tam podpowiadają, a czasem są zwodnicze. Nie wolno też zrywać więzi z dziećmi, które zabłądziły, które się pogubiły. Wtedy tracimy tą ludzką szansę wpływania na powrót do właściwych wartości. Ale nie wolno przygłaskiwać, akceptować. Może przykład w drugą stronę. Też sporadnie wzięty. Mężczyzna zdradził żonę, odszedł od niej. Rodzice namówieni przez tegoż syna twojego nakłamali w sądzie. Adwokat wymyślił, co mają nakłamać. Nakłamali. Ordynarne rzeczy, aż się nie godzi w tym miejscu opowiadać, co oni tam na tą synową nagadali. Dostał syn rozwód, ale sąd nie uwierzył w te brednie, które rzekomo świadkowie opowiadali i orzekł rozwód z jego winy. A to niesie pewne konsekwencje prawne. On musi alimentować dzieci do pełnoletności dłużej. Jak dzieci się będą uczyć, to nawet do 26 roku życia. On musi płacić alimenty żonie, nawet do końca życia. jeżeli że ona w dniu rozwodu straciła pracę. On by musiał w tej wysokości jej pensji ją w zasadzie alimentować do końca życia. Jak ta nowa kobieta się zorientowała, z jakim ogonem obciążeń on wchodzi w to nowe niby to małżeństwo, to go po prostu wywaliła. Nie chciała takiego bagażu. Chłop się opamiętał. Wrócił do żony. Żona go przyjęła. To poradni przyszli dwa lata po jego powrocie. Oni jeszcze nie byli u jego rodziców. Synowa gotowa jest im wybaczyć. Wybaczyła im. Wie, że to w takich chwilach tak, no, szatan pod szepty daje i czasem człowiek ulega. Ona gotowa jest z nimi się spotkać. Ale rodzice nie potrafią spojrzeć w twarz Dwa lata minęło. Nie wolno nam. W imię nawet wydawałoby się jakiegoś dobra. No bo z tą żoną rzeczywiście się żarli. A ta nowa kobieta taka kulturalna, taka miła. Taka dobra partia się razem wydaje. Kochani, bardzo ważne byśmy wiedzieli rzecz jedną. I panie i panowie, że kobiety bardzo są podatne na wpływ otoczenia. To jest bardzo charakterystyczne, jak kobieta postanawia odejść z małżeństwa, to zrywa z porządnymi koleżankami, które ją przed tym chcą ochronić, a wiąże się z dziewczynami, które są właśnie po rozwodzie, które ją zagrzewają do boju, żeby ona też, tak jak one, bo przecież jak wszyscy to jest zawsze łatwiej, Koleżanki można wymienić, ale rodziców nie. Ogromna rola rodziców w tym momencie. Jeżeli rodzice staną murem, nie akceptując nowej osoby. Nie akceptując odejścia córki od męża. Nawet gdyby tam się dramatyczne rzeczy działy, to nie jest rozwiązanie. To córka prawdopodobnie nie da rady odejść. To nie chodzi o to, żeby wróciła do piekła, które tam w tym domu było. Nie, trzeba coś zrobić, żeby to życie zmienić. Ale rozwiązaniem nie jest odejście. Czasem w drastycznych wypadkach i Kościół to dopuszcza. Tymczasowym rozwiązaniem jest separacja, jeżeli zachowanie męża zagraża życiu, zdrowiu żony i dzieci. Tak, trzeba czasem ich od siebie odseparować. Ale oni nie przestają być małżeństwem do końca życia. Ona nawet jak ten mąż odejdzie, ma się za niego modlić do końca życia. On nawet jak żona odejdzie, ma się za nią modlić do końca życia. Pozostaje jej mężem sakramentalnie przed Bogiem. I tutaj ta, to wywieranie tej pozytywnej presji na powrót do małżeństwa jest, jest no, niesamowicie ważnym zadaniem. Ja nawet taką tezę wytworzyłem, że gdyby tak rodzice, teściowie obu stron ze sobą się tak uczciwie zaprzyjaźnili i w chwili, gdy tylko dzieciom to się w głowie zaczyna przewracać jakieś głupie pomysły, to ich popychali z powrotem ku sobie. Oni nie dali rady, by się może Bo to nie jest takie proste. Zerwać z własnym rodzicami. Przeciwstawić własnym rodzicom. Także te pomysły, żeby przygłaskać nowy związek, zaakceptować nową synową, w końcu taka miła, zaakceptować nowego zięcia. Nie wolno tej krzywdy dzieciom wyrządzać. Nawet jak to się tak kalkuluje po ludzku, no ale przecież to jest lepsza osoba, kulturalniejsza, milsza, może i bogatsza przy okazji. A jak to będzie wyglądało w perspektywie wiecznej? Jeżeli uczciwie miłujemy nasze dzieci, jeżeli uczciwie troszczymy się o ich dobro, to mamy się troszyć o to dobro w najwyższym wymiarze, najdłuższym przedziale czasu, w wieczności i nawet jak na chwilę gdzieś tam w życiu się urządzi cudzo sobie lepiej niż przedtem to to nie załatwia problemu jego życia wiecznego i to my rodzice winniśmy naszym dzieciom ale to nie tylko rola osób starszych nie tylko leży w tym, żeby w chwili zagrożenia gdzieś tam popychać ich z powrotem ku sobie to Wielką rolą ludzi starszych jest, by wypuścić dzieci z domu. To nie jest proste. Ja taki mądry jestem, ale jeszcze żadne z moich dzieci nie wyszło z domu. prawda? Pamiętam moja znajoma, przepiękna, wspaniała kobieta. Zresztą też po śmierci męża samotnie wychowała dwie córki. Mówi mi kiedyś, byłam na wszystko przygotowana intelektualnie tak wiem, że małżeństwo że ta nowa osoba jest ważniejsza ode mnie że ma opuścić ojca i matkę prawda. wszystko wiedziałam byłam przygotowana, byłam zdecydowana tak, nie będę się mieszać małżeństwa moich córek powie, Jacek, ale nie wiedziałam, że to jest takie trudne a jednak matka ma zdobyć się na tych heroiz, zwłaszcza matka to nie przypadek tyle kawałów odejściowych jest. Bo uczucia matki czasem przeszkadzają w normalnym, pokojowym, dobrym odejściu z małżeństwa i syna czy córki. Matka ma sobie świadomość, czasem to mówię mamom płaczącym po odejściu dzieci, ale przecież Pani się cieszy z tego, że najważniejszą kobietą życia Pani syna od dnia ślubu stała się żona. <taki> tak, cieszę się. Ona traci synka. Skąd się bierze ten największy ból odchodzenia dzieci z domu? Popatrzmy. Pomieszaliśmy w naszej kulturze i dzisiaj coraz częściej dzieci są wychowywane jakby były własnością rodziców. Nie są wychowywane po to, żeby wyszły z domu. Nie, to moje dzieci. A jeżeli to będzie na przykład jedyny synek, patrząc na liczebność rodzin polskich, to najczęściej synek jest jedynym synkiem. To dlatego synka, mamusia odwróciła się od męża. Kiepski obiekt lokaty uczuć. Takie miała nadzieję, takie miała tęsknoty przed ślubem. Ale gdzie tam? Jak z kamienia wyupany A tu dziecko? Wszystkie uczucia wchodzą jak w masło. Wszystkie uczucia. Niepotrzebny już jej jest uczuciowo mąż. Angażuje się w synka, ale lata lecą. I jeżeli synek jest najważniejszym mężczyzną uczuciowo życia musi to będzie tragedia jego wychodzenia z domu to każda potencjalna synowa będzie zagrożeniem dla jej uczuć. Będzie odpędzać kolejne narzeczone, mówiąc, że to nie to, że to nie tamto. Oczywiście chce szczęścia syna. Syna, ale nie z taką strętną babą. Ona nie wie, że to w niej jest problem. Widziałem niestety bardzo wiele tragicznych sytuacji, gdzie mamy odbierały sobie syna już po ślubie z małżeństwa. Może taka Pobożna, dobra kobieta też samotnie wychowywała dziecko. To jest dość charakterystyczne, że tam, gdzie jest mężczyzna na swoim miejscu, tam zwykle nie ma tragedii odchodzenia z domu. A tam, gdzie jest dobra więź między mężem i żoną, to rodzice po wyjściu z domu dzieci oddychają z ulgą. No, teraz możemy zabrać się za inwestowanie w naszą miłość. Wypełniliśmy swój rodzicielski obowiązek. Ale jak ta więź jest zerwana, albo jak tego męża nie ma, to są te zaburzenia uczuciowe. I ten synek wychowywany samotnie przez matkę ożenił się oczywiście z nieodpowiednią kobietą. I mamusia na wszelkie sposoby próbowała mu tą kobietę wysadzać. Było już dziecko, oni się pobrali. Mamusia potrafiła pół miasta codziennie przelecieć, żeby synkowi nauczycielowi na dużą przerwę zanieść śniadanie do szkoły. Bo ta jego wstępna żona go zagłodzi na śmierć. O serce matki to najlepiej czuję. Rozmawiałem z nią kilka godzin. Poprzez uczucia jej nie udało mi się przeżyć. Przebić. I co? Syn wrócił do mamusi. Zostawił żonę z dzieckiem i wrócił do mamusi. Nie wolno. Nawet gdyby się serce krajało. Nie wolno. Tak więc to ułatwienie wyjścia dzieciom z domu, nawet przy sporym bólu, ale właśnie z tą świadomością, że jest to wyjście z domu, jest to niesamowitą szansą odbudowy więzi, czy dalszej budowy, czy inwestycji w więź małżeńską. Bo przecież ta jest celem małżeństwa, o tym mówiliśmy sobie pierwszego dnia. Jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, a mianowicie ludzie starsi jako dziadkowie, cudowna instytucja, jakże bardzo pomocna Czasem tym dziadkom można dzieci podrzucić i załatwić coś, co się nie da. Zawsze gdy dzieci są małe. I dzieci potrzebują dziadków do pełni rozwoju. To nie jest tak, że rodzice wystarczą. Dzieci naprawdę potrzebują. Dziadkowie są skarbem. Tylko dziadkowie nie mogą zastąpić rodziców wychowani dzieci. Widziałem taką sytuację, gdzie w pokoju dziecko no, około trzyletnie przestraszyło się w tym pokoju była i matka i babcia przestraszone dziecko pobiegło przytulić się do babci matka dziecka zrobiła swojej matce karczemną awanturę, że jej ukradła dziecko ale ta matka nie mogła doczekać do końca urlopu macierzyńskiego bo musiała wracać do kariery zawodowej i babcia od urodzenia więcej czasu spędzała z dzieckiem niż matka no to nic dziwnego. Rodziców trzeba wychowanie dzieci wspierać, ale nie wolno ich zastąpić. A najdramatyczniejszym terenem, na którym dziadkowie często niestety, pobożni i dobrzy dziadkowie, próbują zastąpić rodziców, to jest wychowanie religijne. Tu się nie da zastąpić. Dziadkowie mówią, no tak, ale młodzi są niereligijni, to my, choć niech te dzieci chodzą do kościoła. To nie jest załatwienie sprawy. Bo te dzieci widzące rodziców niechodzących do kościoła, jak podrosną, jak zdobędą się na samodzielną ocenę, to będą już tylko marzyły, kiedy wreszcie będę dorosła czy dorosły i tak jak tatuś i mamusia nie będę musiał chodzić do kościoła. Dziadkowie mogą uzupełniać wychowanie religijne. Tak, mają więcej czasu, mogą czytać opowieści biblijne, tak, mogą. Ale przede wszystkim, jeżeli rodzice nie spełniają swoich funkcji wychowania religijnego, to mają swoje dzieci, a rodziców ich wnuków popychać ku Bogu. To jest jedyne skuteczne. Odwoływać się do odpowiedzialności za wychowanie, ojcowie tego nie wiedzą. Tak, dziecko małe, wzrastające, buduje w sobie obraz Boga, patrząc na własnego ojca. Jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, to dziecko buduje sobie nieprzyzwoity obraz Boga. Karykaturę Boga, który go z ogromną pewnością odrzuci. Wtedy, kiedy już zacznie samodzielnie myśleć. Podejmować samodzielne decyzje. W wieku kilkunastu, duże lat. Odrzuca Boga ze słowami, jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Tylko, że Bóg nie jest taki. Ojciec zohydził mu obraz Boga. To jest niesamowite, ale tak. Ojcowie nie mają tej świadomości. I nie da się w tym ojca rodzonego zastąpić. Nie da się. Tak więc rolą dziadków jest raczej popychanie własnych dzieci do kościoła, a nie zastępowanie ich w wychowaniu religijnym. I wreszcie na koniec, co mają zrobić dziadkowie, gdy ich dzieci naprawdę pobłądziły? Gdy stracili kontakt, stracili możliwość oddziaływania na nie. Czy patrzeć bezradnie na zagubienie, na błądzenie własnych dzieci na zagubienie wnuków nie, nie wolno mamy na szczęście zawsze jeszcze coś do zrobienia co zależy tylko od nas możemy się za dzieci i wnuki modlić jeszcze modl modlitwę może wspierać post może wspierać jałmużna o skuteczności modlitwy przekonała się Święta Monika po bardzo, bardzo wielu latach modlitwy o nawrócenie świętego Augustyna. Łajdak, naprawdę różne rzeczy robił, ale wreszcie się nawrócił. Oczywiście on się musiał nawrócić, modlitwa matki go obstawiała ale gdzieś kiedyś wreszcie on musiał dać Panu Bogu szansę niejako on musiał własny akt woli w kierunku Pana Boga wykonać i bez tego nie możemy załatwić sprawy naszych dzieci ale otaczajmy modlitwą nieustanną, wytrwałą cierpliwą i myślę, że nie byłoby takiej fali rozwodów, takiej fali zniszczenia w małżeństwach, takiego odchodzenia od kościoła, gdyby rodzice do końca życia niemalże do ostatniego tchu Uparcie, wytrwale modlili się za swoje dzieci, a tu jest specjalne miejsce i zachęcam wszystkich, żeby jeszcze przez parę sekund pomodlili się za swoich dzieci, za swoje wnuki i za siebie też. Bóg zapłaci za cierpliwość.